To są informacje Polskiego Radia 24. To fenomen na skalę światową, tak mówi ekspert o akcji influencera. Zbiórka na leczenie dzieci przedłużona. Nie planom budowy S7 z Krakowa do Myślenic mówią mieszkańcy Głogoczowa i blokują Zakopiankę. Stresujący poranek w Oslo i okolicach. Powodem było trzęsienie ziemi. Nikt nie ucierpiał. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Do godziny 20.00 została przedłużona zbiórka pieniędzy na leczenie dzieci chorych na raka. Jest prowadzona podczas streamu na YouTubie. Odbywa się on z kawalerki na warszawskiej Pradze. Do tej pory zebrano ponad 170 milionów złotych. Ta suma szybko rośnie. Pomysłodawcą akcji jest influencer Piotr Łatwogang-Garkowski. Dziękuję Wam bardzo, jesteście niesamowici, idziemy dalej pomagać i jedyne ostatnie szczerze, cieszmy się tym dniem, bo to jest piękne, wieczorem świętujmy razem. Każdy niech czuje się dumny, bo każde te 5 zł czy 10 zł ratowało komuś życie i piękne to jest. Dziękuję Wam bardzo. To wyjątkowa inicjatywa przyznaje wokalista Dawid Kwiatkowski, który wsparł akcję.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 Akcję wsparli też znani aktorzy, w tym Borys Szyc oraz sportowcy, m.in. Iga Świątek, Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski. To nowy Woźb tak tę akcję charytatywną nazwał nasz gość, ekspert, który bada media społecznościowe, Wojciech Kardyś. Potrzebujemy nowego otwarcia. Ja nie mam nic przeciwko, żeby WOSŁ również działał. Niech działa, to jest wspaniałe, ale ta akcja charytatywna jest ponad podziałami, ponad politycznymi podziałami. Ona trafia zarówno do GNZ, jak i do milenialsów, jak i do baby boomersów. E, to jest dla pokolenia, które urodziło się z komórką w ręce. To jest dla pokolenia social -milniowego. Na liczniku zbiórki prawie 180 milionów złotych. Zabrane pieniądze trafią do Fundacji Cancer Fighters. Utrudnienia na zakopiance. Od godziny trwa tam protest tych, którzy sprzeciwiają się planom budowy S7 z Krakowa do Myślenic. Blokują oni drogę w Głogoczowie. Bezpieczeństwa protestujących i kierowców pilnują funkcjonariusze, mówi Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji. Będą czuwać nad porządkiem publicznym, będą też monitorować sytuację na miejscu i reagować na ewentualne naruszenia prawa. Istotnym elementem działań będzie również kierowanie ruchem drogowym oraz minimalizowanie utrudnień dla wszystkich kierowców. Policjanci zadbają o to, aby zgromadzenie przebiegło zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla wszystkich. Przez pięć minut uczestnicy pikiety przechodzą przez przejście dla pieszych. Później przez kolejne pięć minut mogą przejeżdżać auta. Szczegóły dotyczące protestu na Zakopiance w Głogoczowie oraz mapki objazdów są na stronie Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Rosjanie nie wyciągnęli wniosków z katastrofy w Czarnobylu. 40 lat po tamtych wydarzeniach stwarzają zagrożenie dla ukraińskiej energetyki jądrowej, tak stwierdza prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił o tym po spotkaniu w Kijowie z prezydentką Mołdawii Mają Sandu. Mija 40 lat od wybuchu czwartego reaktora w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Katastrofa nie jest dla Ukraińców jedynie faktem z podręcznika historii, zapewnia prezydent Zełenski. Jak podkreśla, obecnie zagrożenia również są wielkie. Wiążą się z rosyjską agresją.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 po rozpoczęciu wojny Ukraińcom udało się wyprzeć Rosjan z czarnobylskiej elektrowni. Ukraińskie władze ostrzegają, że Federacja Rosyjska nadal stwarza tam zagrożenie. Wysyła rakiety i drony w bezpośrednie sąsiedztwo obiektu. Od początku wojny Rosjanie okupują też zaporowską elektrownię, największą elektrownię jądrową w Europie. Na koniec informacja o silnym trzęsieniu ziemi na południu Norwegii. Doszło do niego w okolicach stolicy tego kraju Oslo. Jego magnituda wynosiła od ponad 3 do blisko 4,5. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w regionie od ponad 20 lat. Mieszkańcy Oslo zgłaszali rano drżenie budynków, kołyszące się lampy, lampy i przesuwające się wyposażenie mieszkań. Norweska policja informuje, że nie ma doniesień o rannych ani poważniejszych stratach materialnych. To były informacje polskiego radia 24. W nocy w całym kraju będą przymrozki w centrum i na wschodzie, do minus 3 stopnia, przy gruncie do minus 6. Na obszarach podgórskich spadki temperatury do minus 4 stopnia, przy gruncie do minus 8. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Tam, a także na północy, nadal będzie wiał porywisty wiatr. 6 minut po godzinie 17. Gość Polskiego Radia 24 Już 180 milionów na koncie fundacji, która zbiera na pomoc dzieciom chorym na raka, fundacji Cancer Fighters przy telefonie Polskiego Radia 24 już Łukasz Juras Jurkowski, zawodnik MMA. Dzień dobry. Dzień dobry, uszanowanie. Juras, proszę mi wytłumaczyć. Brałeś udział w tym streamie. Co tam się dzieje? Dlaczego na końcu tej fundacji jest już ponad 180 milionów? Nie to jest absolutnie, absolutnie istne, istne, czyste szaleństwo, takie bardzo pozytywne szaleństwo, które zadziało się przez ostatnie kilka dni. Tego, jak my jako naród, jako Polacy w ogóle potrafimy się jednoczyć w takich chwilach i, i zrozumieć, jak ta pomoc jest ważna. No to jest absolutny kosmos, to jest absolutnie rekord Guinnessa, rekord świata i, e, i zrobiliśmy to my, także e, absolutnie jesteśmy najlepszymi zarobem na, na świecie. To no jest e, na miejscu czyste szaleństwo, począwszy od wejścia w ogóle do budynku. No właśnie, e, ja jak to tej, wygląda? Z tej, tej, tej okazji chciałbym w ogóle powiedzieć wszystkim sąsiadom o wielkie ukłony za wyrozumiałość, e, bo naprawdę tam się dzieje na miejscu. E, sporo fajnych ludzi na, na, czeka oczywiście na, na ludzi, którzy będą przyjeżdżali, którzy wchodzą. Kolejka przed wejściem do mieszkania. Fajnie jest dosyć skoordynowane to. Także też ukłony dla ludzi, którzy to wszystko nawigują. No i co? No, kurczę, klimat, atmosfera, taka radość, sympatia tych wszystkich ludzi na około. To jest naprawdę coś, coś rzadko spotykanego, a chciałbym, żeby było spotykane szczególnie na co dzień, no zdecydowanie częściej. Rozmawialiśmy tutaj z Bryską, która mówiła, trzeba było odsiedzieć 3,5 godziny na krzesełku, prawie jak kolejka do lekarza. <grywa> trochę tak, trochę tak. No my może 3,5 i nie siedzieliśmy, ale, ale, ale, udało się zrobić fajne wejście. Myślę, że też to absolutnie no w ogóle kosmos. Cały czas mówimy, kurczę, kawalerkę, kawalerce Piotka gdzieś na warszawskim Wrocławiu. Także dzieje się absolutnie magia na skalę światową. I to prawda, ponieważ wszystko wskazuje na to, że jest to największa zbiórka na świecie, jeżeli chodzi o taką zbiórkę internetową w trakcie streama, tak to się jeszcze nie wydarzyło, więc wiele wskazuje na to, że oprócz gigantycznej kwoty, no to już jest 180 milionów, a podejrzewam, że jak skończymy rozmawiać, to już będzie 181, to, to zostanie to wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Czy ty musiałeś jakoś zaproponować, jak twoje wejście będzie wyglądać? Bo widzieliśmy to już wiele takich sytuacji. Doda, która się godzi z Magdą Gessler. Tede, który godzi się z Ryśkiem Peją. do, do mnóstwo. Małgorzata Korzuchowska, z którą rozmawialiśmy, inscenizuje ponowne zderzenie z kartonami. Tak Jak to u ciebie wyglądało? Nie, u nas było to w ten sposób, że wczoraj podczas, podczas streama Mateusz Borek zaproponował, będąc Arkiem Rzostkiem, że jeżeli tam kwota 65, jeżeli dobrze pamiętam, milionów zostaje przekroczona, bo jutro robimy na żywo, właśnie w tym, w tym pokoju, podczas tego streamu wielki rewanż, walkę Arek Wrzosek kontra Artur Szpilka. Tak, kwota oczywiście szybciutko wskoczyła, więc nie pozostało nic innego jak dzisiaj zabrać ze sobą sprzęt, przyjechać razem jeszcze z Maćkiem Turskim jako, jako współkomentatorem i po prostu zrobić minigalę MMA w mieszkaniu ganga. To, to jest możliwe. To tylko chyba w Polsce jest możliwe, prawda? Żeby tak, zrobić taką galę, My jest... ma w mieszkaniu w kawalerce. No i jeszcze, jeszcze taki pojedynek chyba najbardziej wyczekiwany e, rewanż w polskich polski sportach walki. Także to wszystko zadziało się dzisiaj. 181 milionów. Dobrze mówiłem, już raz, że jak skończymy tak. rozmawiać, to już będzie 181 milionów. To ja mówię, niebywałe. idziemy Ufłody po 200 milionów. Uwódlę dla wszystkich absolutnie, którzy jak naprawdę tak, kurczę, kłaniam się niziutko. Za każdego, kto, kto choćby w minimalnym stopniu zaangażował się w to, w to całe szaleństwo, bo naprawdę my jako Polacy, kurde, jesteśmy fantastycznym narodem i po raz kolejny to pokazujemy. Ten licznik nie chce się zatrzymać. Dwie, dwie się godziny zatrzymuję. 50 minut zostało do końca tego streama, chociaż jeszcze wiele się może wydarzyć. Łukasz Juras Jurkowski, zawodnik MMA, gościem Polskiego Radia 24. Juras, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jest 10 minut po godzinie 17. Jak to dobrze brzmi w tej sytuacji? Zapraszam Państwa na program Apetyt na Życie. Apetyt na Życie. Małgorzata Żychowska, dzień dobry Państwu. Tak, to jest Apetyt na Życie, a dziś jest szczególny nasz gość. Spotkaliśmy się chwilę temu, zaraził mnie energią do biegania, do jeżdżenia na rowerze, do działania, do realizowania różnych przedsięwzięć, które on sam w swoim życiu y, realizuje. Ja dlatego mówię w takim tempie, bo, bo tym również zaraził mnie nasz gość, <grym> zaraził mnie też uśmiechem i taką chyba pozytywną energią do życia, do działania. Tak, to jest apetyt na życie. Grzegorz Drejgier, dzień dobry panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ranny, skąd w panu taka energia? Myślę, że rano wstaję, uprawiam jakiś sport, piję kawę i cały czas jestem w gotowości do działania. Rano wstaję, wypijam jakąś kawę, uprawiam jakiś sport, odbywam jakieś, jakieś spotkanie zaplanowane, uprawiam sport, potem coś jem, uprawiam sport, Oto pana podejrzewam. Sport, tak. Sport Przede mnie wszystkim... napędza. Przede wszystkim sport mnie napędza, ale napędzają mnie też ludzie, z którymi się spotykam Od... Od, od wielu lat nieustające pasmo sukcesów. To dobrze, gratuluję. Bardzo dziękuję. Mm, największe sukcesy naszego gościa, te sportowe, to brązowy medal Mistrzostw Świata, srebro i brąz Pucharu Świata, cztery medale Mistrzostw Europy, wygrana klasyfikacja Pucharu Europy, 11 tytułów Mistrza Polski, 12 srebrnych i 10 brązowych medali Mistrzostw Polski i 21 złotych, 15 srebrnych i 10 brązowych medali Pucharu Polski. E, ile godzin ma Pana doba? E, Próbuję rozciągnąć. Jestem na dobrej drodze na pewno, żeby to osiągnąć, ale e, świetne wyniki, szczerze mówiąc, ja nie pamiętałem, że tyle fajnych historii udało się zapisać w kalendarzu, tyle tytułów mistrza polskich jeszcze bym dorzucił to, co się dzieje teraz po moim sporcie takim wyczynowym, bo jestem w sporcie amatorskim, ale do tego pewnie przejdziemy za chwilę. Jasne, bo myśmy nie powiedzieli, że pan po prostu jeździ na rowerze i robi to z pasją. Ja robię to z pasją, tak. A na, jakim jakim, na jakim rowerze zdobywał pan te medale? Wszystko, co zostało tu przytoczone, mhm. to przede wszystkim kolarstwo torowe. To kolarstwo torowe, które uprawiałem przez 12 lat, będąc zawodnikiem kadry. Jeździłem właśnie po świecie, wygrywałem i zdobywałem medale Mistrzostw Świata, Europy. Wielokrotnie stawałem na najwyższym miejscu na podium Mistrzostw Polski. Ale to są bardzo fajne historie, fajne przygody i wiele osób dzięki temu poznałem. Właściwie chodziło mi konkretnie o Pana rower, chociaż i za te wyjaśnienia dziękuję. Czym jest rower torowy? Torowy. Myślę o zaawansowaniu technologii, o materiałach pewnie z kosmosu, jeśli nie już, to prawie. To ja bym podzielił to na sport profesjonalny i amatorski. Jeżeli chodzi o profesjonalny, to już jest e, schiz the limit, czyli nie mamy w tej górnej... Barierki, którą moglibyśmy przekroczyć Bo rowery są oczywiście karbonowe Leciutkie Muszą ważyć 6 kg 800 Jest to sprawdzane przez komisję sędziowską Przed startem Ale co wyróżnia ten rower To ostre koło Czyli jedna zębatka z przodu Czyli taka tarcza, duża zazwyczaj I jeden obrót z tyłu Czyli ta koronka, która jest pięta Przód z tyłem łańcuchem Nie mamy hamulców w takim rowerze i możemy zasuwać, ile fabryka dała, e, napędzając ten rower swoim siłą e, mięśni i nóg e, do niesamowitych prędkości przekraczających powyżej 80 km na W niektórych spinterskich wyścigach, ale taki rower może kosztować po 200 parę tysięcy złotych spokojnie. Mhm. Czyli jak żużlowcy, skręca pan tylko w lewo. Skręcam tylko w lewo, tak. W prawo jest ciężko, szczerze mówiąc. <laughs> tak, żeby e, zmienić kierunek jazdy, to jest ogromne wyzwanie. Ale często stosujemy to w ramach treningowych, żeby zawodnicy mogli i mieli taki inną, zróżnicowane po prostu treningowy. No dobrze, to jeśli y, jedzie pan 80 na godzinę, jak sądzę, pod koniec takiego wyścigu, to ile, y, jaką drogę zajmuje panu hamowanie bez hamulców? To zależy właśnie od wyścigu. Czy Jak jest... się wytraca tę prędkość? Prędkość wytraca się tym, że po prostu ją wytracamy. To przestajemy naciskać mocniej na pedały, można naciskać w przeciwnym kierunku, tak to szybciej wyhamujemy. A raczej nie blokujemy koła, bo gdybyśmy zablokowali koło i przetarlibyśmy szydkę, to już jest kilkaset złotych w plecy. Czyli byśmy byli stratni o kilkaset złotych, bo takie szybki kosztują od 700 złotych do e, nawet 1200 Szytki, drogi sport szydki to jeszcze wyjaśnię, to mm -hmm. są właśnie specjalne ogumienie opony na, na tor. Mm -hmm. Drogi sport, ekskluzywny? Myślę, że tak, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz na rynku, no to faktycznie, żeby wygrywać, żeby zdobywać medale choćby mistrzostwa Świata, Europy, myśleć o medalu Igrzysk Olimpijskich, no to tak, trzeba zainwestować w ten sprzęt bardzo dużo pieniędzy. A w tor? Może się panu taki w żardowie, żeby mógł pan pojeździć? Albo A w pokazać... mamy, ale betonowe. No tak, betonowe. albo pokazać innym, jak, jak to robić, żeby realizować marzenia. Ja się wywodzę w ogóle z żardowa, więc ja Żardów uwielbiam od, od dziecka. Korzystałem z tego toru, uczyłem się w ogóle na nim jeździć. Od pierwsze kroki stawiałem w 2004 roku, jeżeli chodzi o kolarstwo. W 2005 roku wraz z pomocą moich trenerów Grzegorza Ratajczyka, Grzegorza Kreiner'a, który mnie do tego wszystkiego zaciągnął. Też kolarza. Tak, też kolarza. Po, po w 9 miesiącach, po pierwszych 9 miesiącach uprawiania kolarstwa udało mi się wywalczyć pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski. Więc bardzo szybko doszedłem do tego poziomu level hard, czyli tego poziomu mistrzowskiego, gdzie od razu zostałem wciągnięty jakby w kadrę. I to było niesamowite, żeby wytestować swoje możliwości na torach betonowych, przechodząc później po tory drewniane, na których są rozgrywane teraz mistrzostwa Panie Grzegorzu, pewnie znana jest panu postać Czesława Langa. Bardzo. On opowiadał kilka miesięcy w tym samym studiu o tym, że pierwszy rower musiał złożyć sobie sam. A potem jak trafił do klubu, to pod sufitem zawieszony był taki Jaguar w czerwonym kolorze, po to, żeby młodzi ludzie, którzy zaczynali trenować, mieli jakiś cel, mieli o czym marzyć. Teraz sytuacja pewnie jest inna, Łatwiej te cele jest osiągać, ale co było dla Pana najważniejsze wtedy, kiedy zaczął się Pan ścigać? Jak zacząłem się ścigać? Musielibyśmy się cofnąć jeszcze o kilka lat, gdzie stawiałem kroki, um, choćby w lekkiej atletyce. Biegach na 300 metrów udało mi się walczyć brązowe medali z Polski. Znałem ten dystans. Idealny jest. Dla... To były kiedyś zawody, które były rozgrywane czwartki lekoatletyczne. Bardzo fajny cykl imprez. A 300 metrów to taki młodzieżowy dystans. Idealny jak dla mnie. Więc, no ale nie udało się walczyć z złotego medalu. E, uwielbiam pływać. Pływanie uprawiam od 5 roku życia, do tej pory uprawiam i staram się pływać codziennie, co drugi dzień. Ale jest to o tyle fajny sport, bo bardzo mm, pomaga w ruchomości stawów i w takiej, nazwijmy, rehabilitacji naszego układu, e, który jest e, po prostu mocno przeciążony. Różnymi treningami, czy to jest na siłowni, czy na rowerze, więc pływanie uwielbiam. E, udało mi się wywalczyć czwarte miejsce mistrzostw Polski na 100 metrów, więc tu też jest jakiś <głos> punkt zaczepny. Zaraz, do tego, ja do chyba się później. zacząć to wszystko notować, bo. E, to to już bo... nie umknęło. Spływania e, starty miałem tydzień w tydzień. Na różnych pływalniach, na różnych basenach, czy to był Grodzic Mazowiecki. Później były żardów, ale jeszcze wcześniej Skierniewice, Piaseczno, więc też udawało się wygrywać przeróżne imprezy, ale no sport towarzyszy całe życie, więc podchodząc w ogóle już do samego kelarstwa, które rozpoczął się w 2005 roku, no to już byłem przygotowany do, do obciążeń treningowych, które były później stopniowo dodawane przez moich trenerów. Mm -hmm. I nie trafił pan tam z nudów albo w poszukiwaniu jakiegoś zajęcia? Pan wiedział, po co tam jest? Tak, zdecydowanie. Znaczy, w, ja w ogóle znalazłem medale, się wymieniłam? też przypadkowo, mm -hmm. ale z biegów przełajowych, bo biegi przełajowe udało mi się wygrać w Międzyborowie e, i tam e, nagrodę za najlepsze miejsce na podium, za pierwsze miejsce wręczał mi Grzegorz Kleiner, który zapytał się, czy w ogóle chciałbym uprawiać coś takiego jak kolarstwo. Ja na początku nie wiedziałem w ogóle co to jest kolarstwo, pierwszy raz takie hasło usłyszałem, mówiłem spoko, spróbujmy. Tak, e, tak się zaczęła moja przygoda, bo tydzień później byłem na pierwszym sprawdzianie w klubie sportowym, w Żardowie, wtedy bakoma cyklista Żardów i e, udało mi się wykręcić najlepszy czas, bo na, w ciągu minuty wykręciłem 1300 metrów. To było coś niesamowitego, bo już tydzień później znalazłem się na swoim pierwszym zgrupowaniu, które odbywał się w Kowarach. A wie pan, że Czesław Lank, na jednym ze swoich pierwszych no, takich dziecięco-młodzieżowych wyścigów, też był najlepszy? Od tego się zaczyna ten sport. Tylko później jest trochę trudniej, jak zaczynamy wkładać bardzo ciężką naszą pracę bez efektów i to jest bardzo trudne. Ale fajnym aspektem było jeszcze to, co zwróciłaś uwagę jeszcze Małgosiu o, o to, co wisiało pod sufitem. Bo ten czerwony Jaguar... jaguar czerwony. Tak, czerwony rower. Jaguar. To, to nie był właśnie... samochód, to był rower. Tak, ale na tamte czasy to było coś takiego nieosiągalnego. Więc to był taki punkt zaczepny dla tych wszystkich zawodników, osoby, które przychodziły do klubu, widziały, że to jest jednak osiągalne, bo w tym klubie jest, ktoś na nim się będzie ścigał, ktoś go dosiądzie i będzie miał taką możliwość. W tych um, obecnych czasach, w których żyjemy, no to, szczerze mówiąc, to jest tylko... Um, Informacja dla tenerów, czy stać klub po dobrym sezonie na zakup jakiegoś fajnego roweru, czy może przekazać to po prostu rodzicom, że możemy pozyskać taki rower w bardzo dobrych pieniądzach i zakupić swojemu dziecku wymarzony sprzęt, żeby mógł się dalej realizować i podwyższać swój poziom sportowy. Gdzieś na torach kolarskich. Te 300 metrów to jest bliski mi bardzo dystans, bo ja biegałam na 300 metrów i ZKS Wisła to był klub, w którym trenowałam. Wielką nagrodą dla nas sportowców, lekkoatletów były kolce. Marzyłyśmy w naszej sekcji o kolcach. Dziś na wyciągnięcie ręki i pewnie młodzi sportowcy w ogóle nie myślą o tym, że jest to jakiś bardzo ważny etap do przejścia, prawda? I nie wiem, czy jest łatwiej w sytuacji uprawiać sport na takim poziomie, w sytuacji, kiedy większość rzeczy jest na wyciągnięcie ręki, czy wtedy, kiedy nawet o rower wiszący pod sufitem trzeba powalczyć? To jest dużo rzeczy, których trzeba było rozpatrzeć, ale sport jest bardzo ciekawy interesujący dla zarówno młodszych, jak i starszych. Każdy z nas szuka w sporcie czegoś, Wyjątkowego. My jako osoby, które pracują na co dzień, choćby na etatach, szukamy rozwiązań, które sprawiają nam radość. Możemy dotlenić swoją głowę, poprawić ukrwienie od naszego organizmu, no ale czujemy taką radość i ten wyrzut endorfin jest na zupełnie innym poziomie. To, że się zmęczymy na treningu, to nie znaczy, że jesteśmy zmęczeni później w dalszych naszych czynnościach, obowiązkach życia codziennego. Dla młodych zawodników to jest coś niesamowitego, gdzie przychodzi na przykład do mnie na tor kolarski i ma przez półtorej godziny się bardzo mądrze zmęczyć. Bardzo mądrze zmęczyć to znaczy, że ma zaplanowaną jednostkę treningową, którą realizujemy, ale w przerwie, zamiast siedzieć, załóżmy na siedzeniu i po prostu sobie gdzieś tam w przerwie rozmawiać, to ja bardzo fajnie wprowadziłem aspekt taki mm, typowy gier i zabaw które uczą młodzież z winności koordynacji, która jest im bardzo potrzebna. Niestety nie jest to, te cechy nie są rozwijane w, w szkołach, dlatego na treningach staram się zrobić to, co możemy zrobić z młodzieżą. I do 15 roku życia wiem i jestem świadomy przez liczne prace naukowe, że jesteśmy w stanie to zrobić. Powyżej 15 roku życia niestety u młodzieży mhm. jesteśmy w stanie poprawić to tylko ten aspekt w 10%. Myślałam o tym, że o różnicach motywacji, choć nie jestem w stanie tego ocenić, nie oceniam. Jestem bardziej ciekawa, czy yy, łatwiej się w coś zaangażować, kiedy to, co dziś wydaje się oczywiste, jest nieosiągalne i o ten rower trzeba walczyć z innymi, tak? bo jest tylko jeden. Czy teraz, kiedy... No dobrze, ja wiem, nie każdego stać na 200 tysięcy, ale można wziąć kredyt na taki rower i to jest znacznie prostsze. Ja wychodzę zawsze z założenia, że najpierw to my musimy wsiąść mhm. na rower. poprawić swoje różne możliwości, czy siłowe, szybkościowe, wytrzymałościowe. Więc musimy zadbać najpierw o podstawę naszego organizmu. I rower tacy zawodnicy dostają po prostu taki jaki jest. Oni się naprawdę nie kłócą, bo teraz mamy choćby w klubie, w którym się opiekuje bardzo szeroki asortyment i zazwyczaj jesteśmy w stanie dopasować taki rower do zawodnika. Jak później widzimy, że ten zawodnik naprawdę wyraża chęci, jest systematycznie przychodzi na te treningi, cały czas poprawia swoje wyniki na poszczególnych treningach, no to jestem w stanie zaryzykować i dać mu fajny rower, który wcześniej był nieosiągalny, to co już tutaj wstawialiśmy. To, to jest możliwe. <śmiech> Grzegorzu, że też idąc w sport, że tak powiem, ty po prostu chciałeś wygrywać. Ty się nie chciałeś sprawdzić. Bo tak, ja ze zwycięstwa tak. się wziąłem, szczerze mówiąc, bo to, to jest takie Piękne. dziwnie, tak odpowiedziałem, ale taka jest prawda, bo zarówno jak brałem udział w zawodach pływackich, wygrywałem. Jak biegałem wyścigi przełajowe, no to wszystko na praktycznie mazowieckim terenie wygrywałem. A jaki był w tym udział twojego przygotowania fizycznego, jaki był udział głowy i tego, że w pewnym sensie Zaprogramowały się może nie od razu na szczyty, tak? Ale na taką konsekwentną pracę, która przyniosła efekty. Z perspektywy czasu widzę, że miałem świetnych nauczycieli, bo to nie chodzi tylko o naszych grafistów, ale też nauczycieli odpowiednich przedmiotów, którzy dawali mi taki wariant, że mogłem się rozwijać i sportowo, i naukowo. I to jest ogromny plus, bo. Jeżdżąc na zawody praktycznie tydzień w tydzień, gdzie byłem mocno obciążony, no to moi nauczyciele dawali mi taką możliwość, że słuchaj, nie było cię załóżmy, byłem w swojej klasie, oczywiście przyporządkowany, ale nie było cię, no to weźmiesz, nadrobisz te zaległości z inną klasą. Więc ja byłem tak troszeczkę rozchwytywany między jedną a drugą klasą, mogłem to wszystko nadrobić, ale uczyłem się dobrze, bo mhm. zawsze z jakimś tam wyróżnieniem czy czerwonym paskiem zdawałem. To zasługa też rodziców, bo Jasne. tak, no oni. Pilnowali, no bo sport sportem i nigdy mm -hmm. nie wiadomo, kiedy może się skończyć, Jakąś, e, jakimś upadkiem, kontuzją, czymkolwiek. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim jeszcze to, że później musimy coś robić z naszym życiem. No A tak, głowa... krótkoterminowa robota, choć w twoim przypadku jest tak, że jak zakończyłeś swoją zawodniczą karierę, to skupiłeś się na młodych ludziach. Obserwowałam ostatnio Kamila Stocha, który w planicy zakończył swoją profesjonalną karierę. Patrzyłam na jego twarz bliską wzruszenia i, i płaczu. Pamiętasz moment, w którym y, wiedziałeś, że to jest twój ostatni wyścig? Hmm, nie, bo to jest troszeczkę bardziej problematyczne. Dlatego mój sport i taki jaki chcę, żeby on wyglądał, wygląda zupełnie inaczej, niż jest to zazwyczaj w związkach sportowych, w ministerstwie i pozostałych większych jednostkach, bo ja staram się robić teraz to w zupełnie innym wydaniu? No, ale kiedy dać... kiedyś, miałeś kiedyś do był. czynienia z ostatnim wyścigiem, z ostatnim startem? Ale nie momentu. byłem na to gotowy, bo moim ostatnim wyścigiem miały być Igrzyska Olimpijskie. Znaczy, mm -hmm. wtedy Igrzyska Olimpijskie miały być takim zapleczem i odskocznią od tego, co przez całe życie się przygotowałem. Chodziło o Rio 2016, no ale decyzją po prostu trenera no padło zupełnie co innego. To jest. To jest tytuł na inną książkę bym mhm. powiedział, ale wtedy było bardzo mi źle i niedobrze i gdyby nie rodzina w sumie najbliżsi, no to, to ciężko by było po prostu z głową ze wszystkim, żeby wstać, żeby móc dalej pokazywać to, do czego zostałem stworzony, tak, bo zostałem stworzony do tego, żeby wygrywać, to jest jedno, ale mogłem to przekuć po prostu w zwycięstwa moich podopiecznych. I tak się zaczęła moja przygoda po prostu z dnia na dzień z bycia bardzo dobrym zawodnikiem. Do tego, żeby być bardzo dobrym trenerem. Mhm. Czy Rio to była porażka czy etap? Myślę, że etap, ale czasu Porażką to nie, bo ja mm, na oficjalnym sprawdzianie przed igrzyskami, na trzy tygodnie przed startem, w sumie byłem dwukrotnie rekord kraju plus miałem drugi czas na świecie. E, zdobyłem ale kto inny? Dokładnie, ale to są już takie wewnętrzne rozstrzygnięcia, mhm. których wcześniej rozumiałem, teraz już bym powiedział mniej kulturalnie, ale ale po prostu po twoją głowę, ten... o twoje odczucia, nawet nie o te roszady, prawda? Bo, to bo było to... ciężkie. Dla młodego zawodnika, bo było... młodego zawodnika, ja miałem wtedy 26 lat i było o tyle trudne, żeby poradzić sobie z tym, dlaczego nie pojechałem. Bo ja jadąc na, wtedy na igrzyska, byłem przekonany, że w spięcie który był wcześniej jakby programowany przez Tenera, byśmy pojechali po pewny brązowy 7 to, to było takie mm -hmm. naprawdę wow, no ale decyzje były zupełnie inne. Więc to już takie, pomijając ten aspekt, no to jest, jestem w miejscu, w którym jestem, z którego jestem bardzo zadowolony. Jasne, młodzi ludzie mówią do ciebie, mistrzu? Niektórzy tak, niektórzy przeginają, ale też patrzą się na mnie z tej perspektywy, że ja wciąż jeżdżę na rowerze. Wciąż siadam na rower, który mam fantastyczny i, i testuję przeróżne modele, ale dalej z tymi młodymi zawodnikami, pomimo tego, że już mam mistrzów polskich, których przygotowałem, wytrenowałem i są tymi mistrzami, to dalej ze mną przegrywają. Oni, wow, oni starają się trochę siebie? Co ci dają? Ja staram się im dać te najlepsze cechy i wyrzucić z nich to, co jest niedobre. To tak, jeżeli przysiadujemy z zawodnikami daną liczbę godzin, spędzamy ze sobą w tygodniu czy w miesiącu naprawdę wiele czasu na treningach, to jestem w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązanie i, i dać różne rozwiązania, bo ja na wszystkim też się nie znam. Mam y, psychologów fajnych, z, z którymi współpracujemy. Mam fajnych innych trenerów od jakichś innych działań, bo wiem, że nie zawsze mogę zawodnikam, zawodnikiem czy zawodniczką działać na y, równych falach, więc y, widzę ogromny potencjał, więc chcę dać najlepsze rozwiązanie, jakie jest możliwe. Zapisałam sobie kilka słów, których prawdopodobnie nasz gość nie zna. Nie chce mi się. Co to jest? <laughs> tak myślałam. Nie spotkałem się z takim. Y a, to może jutro? Teraz to tak bym powiedział, że trochę znam. A, jeśli nie jutro, to kiedyś. E, nie. Można się tak zaprogramować, znaczy być tak konsekwentnym, mieć można, tak uśmiechniętą, z... promienną twarz, jaką ty masz i jeszcze dzielić się swoją pasją z innymi? Jest to wykonalne, bo to, co ze słownika naszego można wyciągnąć wszystko, co jest na nie, to wystarczy zamienić słowa właśnie w trybie dokonanym albo po prostu mówić co zawodnicy mają zrobić i to wykonać bo jak powiemy zawodnikowi co ma nie robić, to on zapamięta wszystko co jest na słowo nie. całe zdania zapamięta, to jest mhm. najlepsze dlatego biorąc pod uwagę jak Państwo troszeczkę znają tor kolarski tak biorę pod uwagę to mówimy po prostu, że ma jechać po linii czarnej masz jechać po linii niebieskiej, masz jechać blisko bandy masz jechać szybko w tym miejscu ma zaatakować w tym miejscu a nie, nie jedź pomiędzy tymi liniami, bo zapamiętasz, co ma robić na nie. Rozumiem, czyli konkretny cel. Konkretny. Konkretne zadanie. Konkretny i tylko jedno najlepiej wypowiedziane konkretne zdanie. Um, a jak ktoś nie daje rady, to co mówisz wtedy? Um... Zmień robotę, czy nie, Spróbuj zazwyczaj inaczej, jedziemy czy... tym samym planem, który mamy ułożoną odpowiednią periodyzację treningową i, i to jest też w starszych kategoriach, kiedy bierzemy pod uwagę zawodników, to jest więcej przegranych niż wygranych wyścigów i trzeba ich przygotować do tego, że faktycznie z biegiem lat i tych treningów pomimo, że wkładamy więcej energii w, w treningi w to wszystko, co, co jest treningowe, no to niestety będzie przynosiło nam więcej porażek niż Zwycięstw. Jesteś szczęśliwym człowiekiem? Tak. Spełnionym? Nie do końca, ale w większej mierze tak. Zapracowanym? Bardzo. Masz apetyt na życie? Mam. Gdybyś powiedział nie, to powiedziałabym nieprawda. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo za fantastyczną rozmowę. Tak się to robi, proszę państwa. Tak się treściwie przeżywa życie. Króciutko. Tak, bo mm, zbliża nam się impreza, bo jak Państwo w ogóle chcą poznać rynek rowerowy, to chciałbym tak zaprosić na PKO Bike Expo, gdzie mamy bardzo dużo takich pozytywnych wariatów jak ja, którzy są w stanie przede wszystkim <grym> Nie pokazać tego nasz rynek sportowy, jakim jest kolarstwo w jednym miejscu. W, w, praktycznie w jeden weekend, ale poznajemy tam i legendy, i naszych e, naszych faworytów, nasze osoby, które mogliśmy wcześniej oglądać e, na antenie telewizyjnej, są w jednym miejscu na wyciągnięcie ręki, można, można zadać im pytania i można też kupić rower przy okazji jeszcze, Jasne. odpowiedni dla siebie. Można czerpać garściami z doświadczenia innych. No, oczywiście. No to te roboty. Grzegorz Dreger dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Apetyt na życie.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 dale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 O reklamie. 34 minuty po godzinie 17. Gość Polskiego Radia 24. Gdyby państwo chcieli zobaczyć coś niesamowitego, to wystarczy wejść na YouTube'a, tam jest taki profil gang, a tam trwa stream od kilku dni i kończy się za niecałe 2,5 godziny i 183 miliony, prawie 184, które Polacy wpłacili na pomoc dzieciom chorym na raka. Paweł Golec, muzyk, artysta jest już teraz gościem Polskiego Radia 24. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Panie Pawle, pan też brał udział w tym wielkim wydarzeniu. Co tam się właściwie wydarzyło w ciągu tych ostatnich kilku dni? No niesamowita w ogóle historia, która ma miejsce właśnie w Warszawie, w dzielnicy, to jest praska dzielnica, prawda? Tak. Nie, gdzieś na Pradze, więc no w kawalerce, która może tam ma, nie wiem, 20 metrów kwadratowych. Jest po prostu mnóstwo ludzi, jest jeden komputer postawiony, jedna kamerka, jeden porządny mikrofon i jest, że tak powiem, organizowana akcja live, czyli zbierają pieniążki na chore dzieciaki, które mają prawda, swoje problemy a które rzeczywiście bardzo potrzebują tej pomocy i to, co tam dzisiaj zobaczyliśmy z Łukaszem właśnie i będę wspólnie z, z, z Zadytą właśnie Łukaszerzą Golec, czy z Gromim, czy z Wadstoja, no to przeszło najśmiejsze nasze oczekiwania. Mnóstwo ludzi przed tym budynkiem, mnóstwo ludzi na korytarzu, na schodach, prawda, znani artyści, sportowcy, influencerzy, yy, mnóstwo dziennikarzy, no po prostu ludzie, którzy tam mieszkają, to przeżywają, że tak powiem, no niesamowitą sytuację. Mówią, że tam pewnie za chwileczkę powstanie, ale jak gwiazd, prawda, przy tej ulicy, czy wejściu do tego właśnie mieszkania. Mieszkanie takie, mówię, no w jeden pokoik, prawda, jakaś łażyneczka kuchaneczka i to wszystko. I tam rzeczywiście się cuda dzieją. I myślę, że to, co zrobił Piotrek, prawda, ze swoim streamem, no to jest coś... To nie można, już tak powiem, opisać do tej pory, bo chyba takiej akcji w Polsce nie było na taką skalę w tak krótkim czasie i z takim, że tak powiem, impetem. przede wszystkim akcja, która połączyła różne środowiska z różnych biegunów, prawda. My, wchodząc, prawda, tam jako koledzy orkiestra na ten streaming gdzieś koło godziny 14, zostaliśmy mroza, prawda, był tak. tam Kwiatkowski, był tam, prawda, później po nas chodziła Sanak, na korytarzu stała, prawda, czekała Monika Olejnik, aktorzy wspaniali, Borys Szyc, no, przed budynkiem Szpilka, prawda, który wyciągał swoje rękawice do boksowania, no, niesamowita akcja, I to w tym takim miejscu, no, a wszystkim tak, no, łączy nas to, wspólny cel wspólna idea, bo ona tu jest moim zdaniem najbardziej takim pięknym magnesem i po prostu jak z Łukaszem mówiliśmy są aniołowie na świecie i ewentualnie nie, nie i, i, i kierując to właśnie postanowienie czy nawet kierując to, jak to się mówi nieby, tą kwestię, to właśnie ten Piotr, który jest tam i który to, że tak powiem, zaczął jest takim moim zdaniem dobrym aniołem na tym właśnie świecie. Po prostu też niesamowitego, bo to jest no w niektórych momentach aż brakuje słów, żeby to opisać, czy tam się w ogóle dzieje, jak to w ogóle wygląda i jakie tam są emocje. I to jest coś pięknego. Fajnie być częścią takiej akcji, prawda? Tak, naprawdę jest to coś niesamowitego. My zresztą współpracujemy z bds em bo widzisz, Orkiestra ma kilka utworów, czy chociażby Górą Ty, czy wcześniej Janosik, wiem, czy jeszcze kilka innych propozycji muzycznych, które nas połączyły. Czyli też, można powiedzieć, różne galaktyki muzyczne, prawda? Nasz nie tej, trzeba było Polk... was namawiać. Nie, nie, oczywiście, że nie. Tutaj no, od razu w, w, sytuacja była wczoraj, że tak powiem, taka napięta, że był mi koncert w Toruniu, prawda? Gromi był w Krakowie, to Stoja z nami, taki raport też tam był z nami i mówi, on jest akurat w, w Gdańsku. O 12 w nocy się dzwoniliśmy, słuchajcie, jedziemy po koncercie od razu samego rana, żeby tutaj właśnie być przed tym finałem, bo wstępny finał miał być o godzinie 16.00. Tak. A tutaj wiem, że teraz przełożyli jeszcze tam oczy 4 godzinki. Do dwudziestej właśnie... tak. Do 20, no i to jest coś niesamowitego. I w ten Piotrek tak dobre wrażenie mnie zrobił, to jest bardzo mądrych w ogóle chłopak i z wielką ciekawością słucham właśnie, co on, jak to w ogóle wymyślił od czego zaczął. On już kilka takich akcji już wcześniej robił, między innymi dla powodzian. W półtorej półtore roku, prawda, na Dolnym Śląsku tam była, prawda, powódź, tam, tam Kotlina Kłodzka i on rzeczywiście już wtedy zaczął zbierać pieniądze, oczywiście dużo mniejsze i to było jakby jego takim drogowskazem, czy takim celem, żeby właśnie zacząć pomagać w tym, taką większą skalę i on prowadzi swój notatnik, którym sobie zapisuje te cele i jego właśnie celem na ten rok było zrobić coś mega, mega dużego i myślę, że to właśnie się ziściło. Naprawdę Odc nieźle. Pomysłu, A to... Od pomysłu poprzez zapisanie na kartce notatników w telefonie i to właśnie się teraz dzieje. Czyli <grym> nie mówię, niesamowita historia. To boję się, co jeszcze wymyśli, bo to dopiero końcówka kwietnia. Paweł Golec, tak. gościem Polskiego Radia 24. Panie Pawle, super, że pan w tym wziął udział. Bardzo fajnie się was oglądało. Zresztą widziałem, jak graliście, no jak śpiewaliście, więc naprawdę dużo się działo. No i 184 miliony na, na koncie Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Polskie Radia, i całujemy prosto z podszamuszkich, jak to się mówi, gór. koleż orkiestra, hej. Pozdrawiam. Coś niebywałego dzieje się, proszę Państwa, dzisiaj w Polsce. Doktor Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich, redakcja zagraniczna Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Dzień dobry. My Polacy potrafimy w takie zrywy. My potrafimy chyba pomagać. My potrafimy się jednoczyć. Skoro mam już tutaj pana w studiu, to muszę zapytać. Pamięta pan sytuację, kiedy rzuciliśmy się do pomocy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie? Jak to wtedy wyglądało? Yy, ja szczerze powiedziawszy, średnio pamiętam te pierwsze dwa tygodnie, bo tyle rzeczy też miałem osobiście, też byłem w tyle spraw różnych zaangażowany faktycznie, że, że nie bardzo to pamiętam, natomiast rzeczywiście tak już poważnie mówiąc, yy, no to był taki masowy, no w, można powiedzieć ogólnonarodowy chyba taki ruch, ruch społeczny, no bo w zasadzie chyba jeśli nie każdy, to prawie każdy się w jakiś tam ten czy inny sposób to zaangażował. No, to kto byłem... mógł jechał na granicę, kto mógł, kto jakieś przygotowywał dary, e, rzeczy w domu, zbiórki. Dokładnie tak i, i no, w tej takiej kryzysowej sytuacji można powiedzieć no i, i, i na pewno no, świetnie to wyszło. Tak? Jak, jak, jak, jakby nie patrzeć, no, yy, ciężko byłoby znaleźć drugą taką sytuację, drugą yy, taką akcję można powiedzieć pomocową o takiej skali w tej naszej no, historii tych ostatnich yy, 30-40 lat chyba byłoby trudno coś podobnego wskazać na taką skalę, A teraz, że się wydarzyło. teraz po czterech latach i jakby pan ocenił to podejście? To, znaczy teraz choćby początek tego roku, kiedy znowu mieliśmy tą sytuację z zbiórką na generatory pędotwórcze dla Kijowa i innych miast, które były pod ostrzawem i gdzie, gdzie nie było elektryczności, to też w ciągu dosłownie tam kilku dni też zebrano z sumę, sumę bodajże chyba 10 milionów złotych czy coś koło tego. Więc no, to może... Już nie była ta skala, ale też i pewnie potrzeby nie były aż tak ogromne. W jakimś sensie ten temat stał się, no troszkę spowszedniał, tak? Tak, tak to trzeba nazwać. Jakby to źle może trochę nie brzmiało, zwłaszcza z punktu widzenia Ukrainy, gdzie przecież ta wojna cały czas się toczy i, i, i codziennie są ostrzały, codziennie giną ludzie. Ale niestety, no w jakiś sposób przyzwyczailiśmy się do tego, że tamta wojna trwa, nie jest to już dla nas taki temat numer jeden, jak, jak to było cztery lata temu, no, co jest w jakiś sposób też naturalną reakcją, y, taką no powiedzmy sobie y, y, y, psychiczną, że, że jednak przywykamy do, nawet do takich y, z, y, tych negatywnych, można powiedzieć, sytuacji. Więc nie ma, z jednej strony nie ma się co dziwić, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że gdyby znowu pojawiła się taka potrzeba, czy dotycząca Ukrainy, czy jakiegoś innego kraju, sądzę, że w dalszym ciągu jednak ten potencjał mobilizacji na pewno byłby, byłby bardzo duży. I stąd potrzebne jest też takie przypomnienie, jak... Trudna sytuacja dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wracam do tego wywiadu Donalda Tuska dla Financial Times, który mówi, może nawet w ciągu kilku miesięcy Rosja zaatakuje któryś z krajów NATO. Przypomniał również sytuację, w której rosyjskie drony wleciały na teren Polski, a część krajów w ogóle nie chciała na to zareagować. Część krajów Unii Europejskiej, co wydawałoby się nie mieści się w głowie, no bo przecież cały czas mówimy o, o sojuszach i, i o tej jedności. To był taki moment otrzeźwienia. W jakimś sensie pewnie tak, natomiast na pewno był to pierwszy raz od długiego czasu, kiedy taka sytuacja i na taką skalę się wydarzyła. No i to rzeczywiście, jeżeli to było jakieś otrzyźwienie, to ono też było niestety na krótko, tak, no bo w miarę szybko jednak, jak to się mówi, wszyscy przeszli nad tym do porządku dziennego. Z jednej strony może to i dobrze, no bo też nie ta wojna się, to można, możemy powiedzieć, że to był incydent w jakimś sensie, tak. Ta wojna toczy się nadal obok nas i, i my jej stroną przynajmniej bezpośrednio nie jesteśmy. A Jest no, no, kiedy i... premier mówi o tym, że może w ciągu kilku miesięcy dojść do ataku na któryś z krajów na to brzmi dosyć alarmistycznie, czy nie? Y... Trzeba mieć to na uwadze. To znaczy to na pewno brzmi w jakimś sensie alarmistycznie, natomiast też nie, jest, też nie jest taka sytuacja, że to się wydarzy jutro, że wiemy, mamy konkretne przesłanki, które nam pozwalają wskazywać, że tak jutro, czy za trzy dni, czy za tydzień taka sytuacja się wydarzy. Jeżeli przypomnimy sobie ten okres przed wojną pełnoskalową na Ukrainie, czyli przełom 2021-2022 roku, 2022 roku, to wówczas mieliśmy tak rzeczywiście bardzo mocne przesłanki, bardzo taką narastającą sytuację. Widać było tą koncentrację wojsk. Można było przewidywać przynajmniej na kilka miesięcy wcześniej, że rzeczywiście tak, coś niedobiego się może wydarzyć. I rzeczywiście niestety się wydarzyło. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Yy, więc raczej nic w tej chwili nie wskazuje na to, żeby miało się wydarzyć coś porównywalnego w jakimś kraju NATO, czyli czy, to, czy w Polsce, czy nie wiem, w Finlandii, Rumunii, Łotwie, jakimkolwiek innym kraju, y, który graniczy z Rosją albo gdzieś znajduje się na, na tej wschodniej flance NATO, nic nie wskazuje na to, żeby coś takiego miało się w ciągu tych najbliższych miesięcy wydarzyć. To, to, to co premier to mówi? <laughs> Być może właśnie po to, tak jak pan powiedział, żeby właśnie przypomnieć nam, albo nawet w mniejszym stopniu chyba nam, bo my żyjąc, mieszkając w tej części Europy, w jakiej mieszkamy, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, my jakby cały czas rozumiemy to, że mamy za, za, za tą bliską granicą wojnę, mamy za sąsiada Rosję niestety, która stanowi dla nas ciągłe zagrożenie. I tak było, nie wiem, 100 lat temu, tak prawdopodobnie będzie za kolejne 100 lat. To również. Natomiast y, ten problem, rozumienie tego y, na zachód od nas. Im dalej na zachód od nas niestety, tym jest gorzej, żeby ludzie to rozumieli. Tym bardziej, że to był wywiad, pamiętajmy, dla Financial Times, czyli dla dziennika w kraju, który jest w ogóle dość oddalony od nas i który też ma inne problemy. Niekoniecznie Rosja jest tutaj problemem numer jeden w tym momencie. Więc to może było bardziej skierowane właśnie do tego, że do naszych, tych trochę dalszych sojuszników położonych trochę dalej od nas, żeby oni cały czas mieli na uwadze też, że to, co się dzieje tutaj również jest ważne, że, że może niekoniecznie nie jest to priorytet, ale że te sprawy są rzeczywiście istotne i że trzeba o tym przypominać, że cały czas ta wojna tutaj się toczy. Jak przekazała kancelaria premiera jutro w Rzeszowie premier Donald Tusk spotka się z premier Ukrainy Julią Sorydenko. Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu? To będzie wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu, obronności, przemysłu, zbrojeniowego, infrastruktury, energetyki, logistyki. To jest przede wszystkim konferencja, która jest wstępem do konferencji, jaka się ma odbyć za dwa miesiące, pod koniec czerwca tego roku, a która będzie dotyczyć odbudowy Ukrainy. Ja bym się nie spodziewał, że tutaj jutro w Rzeszowie, czy nawet w Gdańsku za dwa miesiące, że będziemy mieli jakieś szczególnie przełomowe wydarzenia, czy przełomowe oświadczenia. Raczej bym się spodziewał tego, że to będzie takie bardziej robocze spotkanie, bardziej uzgodnienie kwestii takiej bieżącej współpracy. Zarówno teraz, w tym momencie, kiedy Ukraina jeszcze toczy wojnę, kiedy my wspieramy Ukrainę w tej wojnie i my jako Polska jesteśmy tutaj niezwykle istotnym elementem, bo jednak 90 kilka procent tego wszystkiego, co jest Ukrainie, Ukrainie niezbędne, czy do funkcjonowania bieżącego, czy do toczenia wojny jest transportowane, dostarczane przez nasze terytorium. Kiedy wojna się skończy, bo kiedyś wcześniej czy później się skończy i zacznie się proces odbudowy Ukrainy, to znowu tutaj rola Polski jako tego, przysłowowego hubu, yy, przez który będzie dostarczane znowu wszystko to, co będzie niezbędne do odbudowy, również będzie w, można powiedzieć nie do przecenienia. Więc na bieżąco tutaj yy, powinni przedstawiciele yy, tych środowisk rządów obu krajów powinni się spotykać, ale też powinno być więcej miejsca, coraz więcej miejsca się powinno też zjawiać dla przedstawicieli firm, dla biznesu, yy, dla inwestorów, którzy yy, też oczekują na zakończenie wojny, żeby też mogli zacząć działać, żeby mogli zacząć też pracować też przy odbudowie Ukrainy, więc... po Niemcy podpisują w tym czasie umowę na 4,5 miliarda euro. Na pewno tak. I Niemcy i pewnie wielu, wiele innych krajów również, jeżeli jeszcze nie podpisało takich umów, no to, to na pewno zrobi to w najbliższym czasie. Więc w naszym jak najlepszym interesie jest to, żebyśmy również mogli tę współpracę organizować, przygotowywać, konsultować te bieżące sprawy. Żebyśmy potem znowu się nie, jak to już kiedyś bywało parę razy w historii, nie obudzili się po kilku latach z jakimś takim no, poczuciem mm, straty, że mogliśmy coś Coś załatwić lepiej, coś mogliśmy lepiej przygotować, bardziej się zaangażować właśnie na tym wstępnym etapie, kiedy, kiedy mamy czas jeszcze na przygotowanie tych działań już po w tym momencie zakończeniu wojny. Czyli rozumiem, że to jutrzejsze spotkanie może być wstępem do takiej dyskusji, czy może być już... Y y y gotowym już pomysłem albo już konkretnymi rozwiązaniami czy konkretnymi kontraktami zakończone. Ja mam nadzieję, że to spotkanie to jest po prostu kolejny etap, no bo tych spotkań już trochę było choćby za kadencji tego rządu, ale też i też i poprzedniego. Przecież wojna się toczy przez cztery lata ponad już. Tych wizyt czy na poziomie prezydenta, czy premiera, czy ministrów przecież w Kijowie było już dużo. Tak samo i przedstawiciele Ukrainy przyjeżdżali do Polski, więc ja mam nadzieję, że to ileś jest spraw, które są na etapie uzgadniania. Mam nadzieję, że to, co mamy jutro, to nie jest jakiś szczególny, szczególnie wielki przełom, tylko że to jest jakiś kolejny etap uzgodnień pomiędzy oboma krajami, co można zrobić, w jaki sposób my się możemy zaangażować. Jakie z tego korzyści będzie miała Ukraina, ale też jakie korzyści my uzyskamy, no bo poza tymi czysto mm, takimi strategicznymi, wojskowymi interesami, które realizujemy w tej chwili. Oczywiście ważne jest też, żebyśmy mieli możliwość realizowania w dalszej perspektywie też interesów gospodarczych, biznesowych. No bo to też będzie wpływać na nasz rozwój to też będzie wpływać na rozwój Ukrainy. A im lepiej, im szybciej będzie się odbudowywać i rozwijać Ukraina, tym także lepiej dla nas, bo to też dla nas jest kraj sąsiedni. To jest dla nas, jest w tej chwili i będzie rynek zbytu. Tym bardziej w momencie kiedy przyspieszą negocjacje akcesyjne i finalnie Ukraina stanie się, miejmy nadzieję, też członkiem Unii Europejskiej. Prezydent Władimir Sałański zadeklarował gotowość Ukrainy do podjęcia negocjacji pokojowych na terytorium Azerbejdżanu. To jest jakaś wiążąca propozycja? Z jaką odpowiedzią może spotkać się no, z drugą stroną? No znaczy ta odpowiedź jest taka jak zawsze. Będzie przez ostatnie mniej więcej no ponad rok trochę, bo, bo wiemy, że te negocjacje, m, gdzie pośrednikiem, jako pośrednik występują Stany Zjednoczone. Było rozumiem w Szwajcarii. Mieliśmy w Szwajcarii, mieliśmy w, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tak. No przez, W związku z tym, że zaczęła się dwa miesiące temu wojna y, z Iranem to ten proces się trochę zatrzymał. Znaczy inaczej, on się w ogóle zatrzymał. Przez te dwa miesiące nic się jakby nie posunęło naprzód, jeśli chodzi o negocjacje pokojowe między, między Rosją a Ukrainą w tej formule trójstronnej, czyli USA, Ukraina, Rosja. Więc miejmy nadzieję, że teraz pojawi się kolejna okazja, kolejna możliwość, żeby te negocjacje wznowić, żeby one się znów mogły toczyć, no i żeby one doprowadziły finalnie do mm, podpisania jakiegoś zawieszenia broni, a docelowo jakiegoś Traktatu pokojowego, chociaż do tego ostatniego to jest moim zdaniem bardzo daleko. Wciąż bardzo daleko. Rosję stać na to, żeby prowadzić te wojny w nieskończoność. Jeden z wojskowych ostrzegał, że Rosjanie nie liczą się z ludzkim życiem. Jeden kilometr kwadratowy kosztuje średnio 250 zabitych. To można te wojny ciągnąć w nieskończoność? No, w nieskończoność na pewno nie. Natomiast na pewno bardzo długo. Na pewno Rosja ma jeszcze zasoby. Teraz główne pytanie tak naprawdę sprowadza się do tego, czy Rosja nie ogłoszą oficjalnie taką już ogólnokrajową mobilizację. Bo, bo to by oznaczało, że brakuje ludzi? Ju, no, czyli, bo ludzi brakuje. Już już mimo wszystko brakuje ludzi. To znaczy ci ludzie, oczywiście oni fizycznie są, bo ten potencjał mobilizacyjny oczywiście on jest w Rosji i on jest duży. Y, natomiast każda osoba, y, każdy rezerwista który zostałby powołany do, do wojska, no bo w tym momencie m, to są rzekomo ochotnicy w ten czy inny sposób. To są tak czy jakoś tam osoby z zaciągu ochotniczego, ale gdyby Rosjanie ogłosili pełną mobilizację, to każda osoba skierowana do, do walki, to jest osoba, która nie będzie mogła pracować w biznesie, w przemyśle, która nie będzie pracować w zakładach zbrojeniowych. M, więc ci ludzie, oni się nie biorą, jak to się mówi znikąd, tylko ich trzeba skądś zabrać. Dlatego... To by się też wiązało z niepokojami społecznymi, niezadowoleniem społecznym watch them. Pewnie tak. Pewnie, że, jeżeli byłoby to zjawisko masowe, y, gdzie takich mobilizowanych byłyby w jednym czasie y, dziesiątki tysięcy, y, no to to pewnie by miało większy rezonans. I też z tego powodu na przykład Rosjanie szukają ochotników, czy to w Korei Północnej, jak wiemy, chociaż już Koreańczycy po doświadczeniach tych, które mają niekoniecznie, chyba są chętni do ponownego angażowania się w takiej skali, ale też na przykład w krajach afrykańskich. I, i od już od co najmniej roku się pojawiają... Y, informacje, czy zdjęcia, czy materiały wideo pokazujące osoby z krajów afrykańskich, które tutaj przyjechały rzekomo do pracy, a dziwnym trafem zdarzały się takie przypadki, że oni podobno przyjechali do pracy, a trafili na front. Więc to wszystko jest poszukiwanie możliwości uzupełnienia tych strat, które są w skali, wiemy, miesiąca no, dramatycznie wysokie. A po drugiej stronie, na Ukrainie? No Ukraina jest w dużo trudniejszej sytuacji, no bo Ukraina ma przede wszystkim mniejszy ten potencjał mobilizacyjny, bo jest mniejszym krajem, mniej zaludnionym, więc i też możliwości sięgania też po kolejne osoby, które można by wcielić do wojska są mniejsze. Stąd mamy te wszystkie sytuacje siłowego, siłowych gdzieś tam łapanego osób na, y, łapanych gdzieś po prostu na ulicach siłą wcielanych do wojska, ale też i w drugą stronę działania y, mające na celu zwiększenie po prostu robotyzacji y, armii, że więcej zadań wykonują drony, nie tylko w powietrzu, ale też na ziemi. Y, no, Ukraina zresztą chwaliła się, że udało się utrzymać front y, nie wysyłając ani jednego żywego człowieka do, do tych walk. Tak, no, żeby były takie sytuacje, to czy znaczy zdobycia konkretnych y, pozycji w ogóle, czy utrzymania jakiegoś odcinka rzeczywiście bez zaangażowania fizycznie osób, y, y, ży, żyjących ludzi, tak, w ten mm -hmm. sposób to możemy mówić. Tak, na pewno tak, natomiast no, to na dalszym ciągu są jednak sytuacje jednostkowe, to jeszcze nie jest na, na tyle masowa, y, masowa skala, żeby można było każdy odcinek i każdego człowieka, każdego żołnierza można było zastąpić robotem. Może idziemy w tym kierunku, ale jednak to jeszcze potwa. Panie doktorze, dzisiaj też wyjątkowy dzień, bo 40. rocznica katastrofy w Czarnobylu. wołodmir Załański ostrzega, że nad Czarnobylem wciąż latają rosyjskie szachedy. Istnieje jakieś zagrożenie? Że, że ten, ten jakby koszmar jeszcze może powrócić? Znaczy ta elektrownia jest, jak wiemy, wygaszona, więc tam nic się jakby wielkiego, nic wielkiego się nie wydarzy. Natomiast już mieliśmy w zeszłym roku, chyba czy dwa lata temu taki przypadek, że on uderzył w ten sarkofag, który zasłania ten zniszczony reaktor przed wydostawaniem się promieniowania z niego. No więc jeżeli znowu do czegoś takiego dojdzie, no to znowu może nie będzie katastrofy na skalę tej z 1986 roku, ale znowu ktoś będzie musiał wyłożyć po prostu pieniądze na to, żeby ten sarkofag naprawić, żeby zabezpieczyć to miejsce lub jakieś inne, bo przecież tych elektrowni atomowych na Ukrainie mamy łącznie pięć, z czego dwie nieczynne. Znów ktoś będzie musiał zadbać o to, żeby te zniszczenia poczynione tutaj przez stronę rosyjską, żeby to wszystko zabezpieczyć bezpieczyć, żeby nie doszło do jakichś kolejnych negatywnych konsekwencji. Panie doktorze, dziękuję za to spotkanie. Doktor Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich, redakcja zagraniczna Polskiej Agencji Prasowej. Spokojnego popołudnia życzę. Dziękuję bardzo. Zastanawiam się, ile pieniędzy trafi na konto fundacji, kiedy będę rozmawiał bardzo krótko z Jakubem Kuklą, który przejmuje teraz wieczór w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór. Jest 190 milionów złotych, więc powiedz, co u Ciebie? Bardzo dobrze i będziemy śledzić to, co dzieje się na Pradze. Będziemy trzymać kciuki, żeby pojawiło się na liczniku co najmniej 200 milionów. 30 tysięcy w tym momencie wpadło. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Ja bardzo dziękuję, a Jakub przejmuje antenę.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 promocja.